Prosimy osoby poszukujące luksusowego domu w Arlington Heights. Nowy na rynku, duży, tani, dwupiętrowy dom, cztery sypialnie, trzy i pół łazienki, kominek, pełny, wykończony basement, garaż na dwa samochody. Dom jest po kapitalnym remoncie, całość wykończona materiałami najwyższej jakości. Jeden z najlepszych dystryktów szkolnych na północno-zachodnich przedmieściach. Dzwoń po szczegóły już teraz. 847-647-4000 lub w internecie pod adres POSIADŁOŚĆ.COM 847 647 4000. Wiadomości z rynku nieruchomości Administracja Trumpa cofa obniżkę składki na ubezpieczenie hipoteczne FHA Mancin wyjaśnia i tłumaczy komentarz dotyczący Fannie Mae i Freddie Mac Dane liczbowe rządu potwierdzają silne zaufanie budowniczych Zapasy przejmowanych nieruchomości nadal maleją. Administracja Trumpa podjęła decyzję o zawieszeniu obniżki składki na ubezpieczenie hipoteczne Federalnej Agencji Mieszkalnictwa, dzięki której typowy kredytobiorca mógł zaoszczędzić około 500 dolarów rocznie. Obniżenie składki o ćwierć punktu procentowego ogłosił ustępujący sekretarz Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Julian Castro w ostatnich dniach administracji Obamy. Donald Trump wstrzymał tę decyzję już kilka godzin po objęciu urzędu prezydenta. The Washington Post donosi, że republikanie w kongresie wyrazili zaniepokojenie zmniejszeniem składki, obawiając się, iż może to doprowadzić do kolejnej interwencji finansowej Federalnej Agencji Mieszkalnictwa wobec podatnika. Podczas przesłuchania zatwierdzającego nowy sekretarz Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Ben Carson powiedział, że zaskoczyło go ogłoszenie Juliana Castro i że administracja Trumpa podda politykę weryfikacji. Możliwe, że oszczędności z tytułu obniżki kosztów zostaną ponownie przywrócone jeszcze w tym roku, ale nie ma na to gwarancji. Kandydat prezydenta Donalda Trumpa na sekretarza skarbu musiał się gęsto tłumaczyć podczas przesłuchania zatwierdzającego przed Senatem. Steven Manchin był zmuszony wycofać uwagi, które poczynił w wywiadzie telewizyjnym tuż po jego nominacji, w którym to wskazał, że administracja Trumpa pozostawi Fannie Mae i Freddie Mac poza kontrolą rządu. Zapytany o to podczas przesłuchania musiał wyjaśnić swoją wypowiedź. Akcje Fannie Mae i Freddie Mac spadły o ponad 10% tuż po wygłoszeniu przez niego uwag. Zaufanie firm budowlanych w całej Ameryce pozostawało w styczniu na stałym poziomie. Najnowszy wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo spadł od grudnia o zaledwie dwa punkty. Podczas gdy branża nadal niepokoi wzrost oprocentowań kredytów hipotecznych, jak również brak działek budowlanych i siły roboczej, to wyraźnie daje się odczuć optymizm związany z nowym rokiem. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów spodziewa się w tym roku 10% wzrostu budów domów jednorodzinnych. Tymczasem rząd twierdzi, że liczba nowych budów wzrosła w grudniu o 11,3% do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 1 230 tysięcy jednostek. W listopadzie 2016 roku w całym kraju spadły zapasy przejmowanych nieruchomości do poziomu, który był 79% poniżej poziomu szczytowego ze stycznia 2011 roku. Według CoreLogic łączny poziom zapasów nieruchomości przejętych przez banki, czyli liczba kredytów podlegających procesowi przejęcia, spadła w listopadzie o 30% w ujęciu rok do roku. Z kolei liczba kredytów hipotecznych mających poważne zaległości spadła o 22% w porównaniu do do listopada 2015 roku.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 847, 647, 4 i 30. 847, 647, 4000.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 adresem posiadłość.com 847 647 4000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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Wiadomości z rynku nieruchomości. Budowniczy szykują się na wydatki Trumpa. Bankowcy hipoteczni chcą rozprawienia się z kredytami na zwiększenie efektywności energetycznej nieruchomości spodziewany dalszy wzrost cen w latach 2017-2018. Sprzedaże w Chicago w 2016 roku najlepsze od dekady. Firmy budowlane w całej Ameryce zatrudniają nowych pracowników. Z nowego badania opublikowanego przez amerykańskie Zrzeszenie Głównych Wykonawców i Sage Construction and Real Estate wynika, że prawie 3 na 4 firmy budowlane spodziewają się w tym roku zwiększenia zatrudnienia. Ich plany są wynikiem optymizmu wobec administracji Trumpa. Jednak znalezienie wykwalifikowanych pracowników może stanowić wyzwanie na rynku o już ograniczonych możliwościach. Towarzyszenie bankowców hipotecznych wzywa administrację Trumpa do ukrócenia szybko rosnącej liczby kredytów zaciąganych z tytułu programu PACE, czyli Property Assessed Clean Energy, przeznaczonych na finansowanie renowacji nieruchomości w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. Zdaniem MBA tego typu kredyty są jak kredyty subprime, które narażają kredytobiorców na łupieżne praktyki kredytowe. Pete Mills, wiceprezes Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych uważa, że właściciele domów łatwo dają się wciągnąć w bardzo zły interes. Kredyty typu PACE są zazwyczaj wykorzystywane na wprowadzanie ulepszeń w domach, ale kredyt jest przypisany do nieruchomości, a nie do właścicieli hipoteki i w przypadku jej sprzedaży nowy właściciel automatycznie przejmuje zobowiązania wynikające z realizacji projektu. Nowa analiza krajowa przewiduje, że w ciągu najbliższych dwóch lat ceny domów i czynsze będą nadal rosły szybciej niż dochody. Najnowszy wskaźnik ryzyka przygotowany przez ArchMI prognozuje, że wzrosty cen będą mieścić się w przedziale 3,6% na poziomie krajowym. Jednak z raportu wynika także, że nie ma żadnej bańki, a prawdopodobieństwo spadku cen nieruchomości w ciągu najbliższych dwóch lat wynosi zaledwie 4%. Nieruchomości w Chicago zyskał w 2016 roku na sile. Według analizy na koniec roku sprzedaże domów w wiecznym mieście wzrosły o 4,5% w porównaniu do 2015 roku, do najwyższej liczby sprzedanych nieruchomości od 2006 roku. Większość tego wzrostu miała miejsce w pierwszym półroczu. Sprzedaże w drugiej połowie 2016 roku wzrosły zaledwie o 2%. Biega!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 COM Wiadomości z rynku nieruchomości. Dlaczego rosnące stopy procentowe mogą być dobre dla rynku? Budowniczy budują coraz mniejsze domy, kierując uwagę na początkujących nabywców. Więcej kondominiów może oznaczać więcej nabywców. Dobra prognoza dla remontów. Zdaniem jednego z ekspertów, rosnące oprocentowania kredytów hipotecznych mogą pomóc napędzać rynek realnościowy. Profesor z Uniwersytetu Yale, Robert Schiller, współtwórca indeksu Case Schiller mówi, że rosnące oprocentowania mogą zniechęcić niektórych nabywców domów, ale motywować innych do kupna już teraz i zablokowania dobrej stopy procentowej. W wypowiedzi dla CNBC Schiller podkreślił, że może to pozytywnie napędzać rynek. Istnieją nowe dowody na to, że firmy budowlane są przygotowane do wzrostu liczby początkujących nabywców z pokolenia milenium. Wyniki badań i sondaży przeprowadzonych przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów pokazują, że średnia wielkość nowo wybudowanego domu zmniejszyła się w 2016 roku, co stanowiło pierwszy taki spadek od 7 lat. Wiceprezes National Association of Home Builders mówi, iż spodziewa się, że wielkość domów będzie nadal maleć, ponieważ wzrasta popyt ze strony kupujących nieruchomości po raz pierwszy. Czy więcej kondominiów na sprzedaż zainspirowałoby większą liczbę najemców do podjęcia decyzji o kupnie nieruchomości? Niektórzy eksperci z branży, cytowani przez National Real Estate Investor, twierdzą, że tak. Ich zdaniem, gwałtowny wzrost kondominiów na start zachęciłby więcej najemców John Affleck, strateg badawczy z Costa Group, powiedział w gazecie, że posiadanie domu na własność powróci do łask prawdopodobnie w formie kondominiów na start, które oferują te same udogodnienia, które preferuje wiele osób mieszkających w mieszkaniach w miastach. Z kolei główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów Robert D. Dietz twierdzi, że spodziewa się wzrostu na rynku kondominiów. KONDOMINIÓW Sytuacja na rynku przebudów pozostawała w czwartym kwartale 2016 roku pozytywna, pomimo że liczby były niższe niż w poprzednim kwartale. Według Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów indeks wskazuje, że więcej jest firm remontowych twierdzących, że aktywność jest większa niż tych, które mówią, że aktywność jest mniejsza. National Association of Home Builders prognozuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat aktywność na rynku przebudów będzie rosnąć w umiarkowanym tempie od 1 do 2% rocznie. Słuchajcie radiowego magazynu Posiadłość.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 847 647 4 i 30 847 647 4000 Wielka okazja miesiąca. Duże dwusypialniowe kondominium w miejscowości Willing, blisko Dandy i Milwaukee Avenue.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 4 i 3 zera Drobne kłopoty rozwiązujesz sam ale życie to nie bajka